Ano, witam, witam was, moi kochani w grozie Umiłowani. Prawdę mówiąc, mogłam dobrać inny rym do Umiłowani, na przykład porąbani. Wtedy byłoby tak klimatycznie, prawie jak z rzeźni, ale stwierdziłam, że pieszczoty to może następnym razem. Nie powiem, że posiadam tam jakąś masochistyczną przyjemność powitania w eterze wszystkich pozytywnych świrów umiłowanych w grozie wszelakiej. Nie powiem, że posiadam przyjemność uskutecznić zapowiedź serii audycji tematycznych, które te programy będą mianowicie swoją głęboką treścią nawiązywać do horroru, grozy oraz Szerokiego wachlarza kwestii tym zagadnieniom pokrewnych, a treść głęboka będzie niczym studnia, z której wylazła sadako. A ja tego nie powiem? To ja, krwawa kałuża. Nie powiem również, że ten pseudonim bardziej lub mniej artystyczny został mi nadany przez założyciela tego radia, miłościwie nam panującego, księciunia, redaktora, naczelnego, w skrócie rednacza oraz został ów pseudonim wzięty mianowicie od mojego nazwiska, ale to chyba logiczne i jeżeli ktoś potrzebuje... To może mnie wygooglać, Kałużyńska mam nazwisko, na imię Magdalena i życzę powodzenia w googlaniu, a te informacje, które ktoś sobie tam znajdzie w internecie, pozostawiam do tak zwanej interpretacji własnej osoby mnie googlającej. Uch, jakie zdanie. No dobra, jakieś tam powitanie mam za sobą, a to znaczy nic innego, tylko że jedziemy z tym koksem. Jak już mówiłam, niniejsza audycja stanowi zapowiedź serii programów w stylu dywagacji tematycznych i ktoś by się pewnie spytał, o czym będą te monologi. Już wyliczę. Monologi będą na przykład o ludziach związanych z horrorem, ale nie tylko o pisarzach, bo ile można o nich gadać w kółko to samo. Niech się tak nie cieszą, dobrze? Będę mówiła generalnie o wszystkim, co ma w sobie element horroru, o osobach tworzących obrazy horrorem malowane, o rysownikach czy grafikach, o muzykach, o twórcach filmowych, w tym y, oczywiście z polskiego poletka. O ile owi twórcy filmowi będą grzeczni i ładnie mnie poproszą, to o nich powiem tak na poważnie mówiąc, jest kilka osób, o których chciałabym wspomnieć i są to nie tylko osoby zajmujące się reżyserią. Monologii będę snuła również o artystach sztuk wizualnych, takich jak fotografia. To jest bardzo ciekawe i warte przybliżenia zagadnienie. Ostatnio miałam przyjemność, naprawdę wielką przyjemność współpracować z Emilią Parczewską, przy okazji sesji zdjęciowej bohaterów mojej najnowszej powieści. W ogóle udało się zebrać ekipę super ludzi do tej sesji zdjęciowej. Jak to było? Pewnego dnia wpadłam na pomysł tego rodzaju promocji powieści, żeby zrobić zdjęcia głównym bohaterom. Potrzebowałam dobrego fotografa, i traf chciał, że znajomy polecił mi Emilię. Parczewską, która moim zdaniem jest najlepszym fotografem na świecie. Mówię szczerze. I przy okazji dopadła, Emilia dopadła super charakteryzatorkę Martę Mojnowską, która wyczyniała cuda z modelami, no i oczywiście miałam przecudownych modeli, którzy pozwolili za sobą robić te różne cuda. Między innymi wśród modeli była Gabriela Caun, którą również przeuwielbiam. Ale o tej super sesji zdjęciowej szczegółowo opowiem w audycji drugiej. W drugiej audycji również przybliżę kilka fajnych inicjatyw, naprawdę fajnych, mających na celu promocję polskiej grozy. Bo na przykład jest jeden super koleś. Bo na przykład jest grupa lu ludzi, którzy chcą coś w temacie polskiej grozy yy, i promocji polskiej grozy podziałać. Monologi krwawej kałuży będą oczywiście również o filmach, ale też o designie rodem z horrorów, bo taki istnieje i jest coraz bardziej popularny. Istnieje również produkt placement wykorzystany w horrorze. Jak się okazuje, ja jeżdżę samochodem marki Hyundai. I jak się okazuje, takie auto wykorzystano w serialu, w serialu, przepraszam, Żywe Trupy. A jak się okazuje, pewnego dnia dostałam maila z, z Hyundai z propozycją wyposażenia mojego samochodu tak, żeby swobodnie przejechać przez napierającą na ów samochód hortę zombie. I to nie jest żart, kochani, ja dostałam nawet cennik. Gdzieś go mam nawet jeszcze. Czyli można? Można. Będę mówiła również o reklamach, gdyż są reklamy albo inspirowane horrorami, albo posiadające elementy grozy jako takiej. Mail z y, propozycją przeróbki samochodu jest przykładem, ale oczywiście te reklamy posiadające elementy horroru są reklamami nieprodukowanymi w Polsce ponieważ mimo wszystko u nas rynek reklamowy jest, no nie ukrywajmy tego, kiepski i troszeczkę ograniczony. No ale myślę, że damy radę. Będę mówiła o sztuce jako takiej, o sztuce tatuowania. Wspomnę coś o grach komputerowych, o serialach, o komiksach, o książkach oczywiście, o relacji horror odnośnie rzeczywistości i rzeczywistość w odniesieniu do horroru. Jako, że ogólnie nie lubię, ale powiem, że generalnie postaram się powiedzieć o horrorze jako zjawisku kulturowym. Takie opowieści snuć będę i tak dalej, i tak dalej. Czyli tematów związanych z horrorem jest jak widać odgroma i ciut, ciut. Myślę, że będę miała o czym gadać. Materiału zebrałam na dobre kilkanaście audycji i z tego właśnie względu mam ja bezkresną i wręcz i wnucz nadzieję, że pozyskam słuchaczy. Czyli mam nadzieję, że znajdą się uszy, które będą cyklicznie chciały się napawać głosem moim oraz treściami z owego głosu wypływającymi. Mogę obiecać wypływające treści wcale nie żołądkowe. Tylko na przykład raczej merytoryczne. A, u, a uszy w odniesieniu do audycji radiowej to ważna, o ile nie najważniejsza część ciała odbiorcy, i byłoby mi niewyobrażalnie wręcz miło grono takich lubiących grozę i horrory uszu pozyskać. Jeżeli znajdzie się jedno ucho lub dwa, które no, niezbyt przypadają za tematyką opierającą się o horror, ale jednak zdecydują się mnie posłuchać. Tym bardziej będzie mi miło, tak miło, że aż strach. Normalnie. A teraz, teraz poproszę muzykę. Słuchacie audycji pod tytułem Krwawa Kałuża. No i a propos muzyki, bo zapomnę, cóż. Pewnie ktoś się zdziwił, że z głośników nie popłynął utwór na przykład wykonywany przez zespół pieśni i tańca Behemoth. I od razu biegnę lecy wyjaśniać, że owa grupa wokalna albo owej grupie wokalnej jakaś podobna tutaj nie zagra. Z całym szacunkiem dla dorobku artystycznego owego zespołu mam na uwadze dobrostan mojego systemu nerwowego, przyznam, że lekko już nadszarpniętego, mam również na uwadze dobrostan systemu nerwowego moich słuchaczy. Mimo, że zdaniem niektórych granie i powiedzmy śpiewanie behemota oraz zespołów podobnych pasuje do horroru jak ulał, nie zapodam takich pieśni i zostawiam to stwierdzenie o pasowaniu do horroru bez komentarza. Innymi słowy, mm, oficjalnych i jak i nieoficjalnych fanów tego rodzaju grania z góry przepraszam za moją ignorancję artystycznego, ekspresyjnego darcia ryja. Nie zagra u mnie również żadna z grup biesiadnych reprezentujących nurt Disco Polo. Proszę o wybaczenie oficjalnych i nieoficjalnych fanów tego nurtu. Czy Disco Polo pasuje do horroru, czy nie? Zostawiam bez komentarza. Nie zagra tutaj muzyka ogólnie nazwana techno. Nie zagra muzyka popularna, fanów, obu trendów graniowych, bardzo, ale to bardzo, naprawdę, bardzo, przepraszam. Nie zagra, ani nie zaśpiewa, tu pani doda. Używam formy grzecznościowej, gdyż nie jestem z dziewczęciem na ty i nie mam w zwyczaju się spoufalać, podlizywać, innymi słowy, marna ze mnie waza liniara. Pani Doda oraz podobnego sortu śpiewaczki rozśpiewacy popularni nie zaśpiewają w serii moich audycji, ponieważ mimo posiadania głosu jak dzwon, albo nawet jak dwa dzwony, owi wykonawcy posiadają niekoniecznie fortunnie dopasowany repertuar do mojego gustu i do rodzaju audycji. Znaczy wiadomo, że o gustach się nie dyskutuje, jednak o ile zgardzieli piosenkarzy popularnych, nie wydostanie się ostre, rokowe śpiewanie no to sobie tego rodzaju pioseneczki gładziutkie w tej audycji pozwolą darować. Dostałam właśnie maila z pytaniem o muzykę poważną w programie. Odpowiadam na to pytanie, zapodam niekiedy muzykę symfoniczną. Już wyjaśniam, mam słabość do muzyki filmowej, w tym oczywiście do niektórych ścieżek dźwiękowych z horrorów biorąc pod uwagę, że zdarzają się tam utwory właśnie wykonywane przez orkiestrę symfoniczną, można to podciągnąć pod muzykę poważną, stąd moja decyzja. I ciekawostka, <śmiech> jakiś czas temu bodajże w Warszawie odbył się koncert prezentujący muzykę z horrorów. Orkiestra symfoniczna właśnie, podobno ponieważ niestety nie byłam tego świadkiem, tak te utwory wykonała, że ludzie mieli ciarki. Członkowie orkiestry podobno byli odpowiednio ucharakteryzowani. I z tego co słyszałam, aczkolwiek nie jestem pewna, dyrygent podczas wykonywania utworów z filmu Teksańska Masakra Piłą Łańcuchową, występował w przebraniu bodajże Leatherface'a albo Hannibal Lectera. To jest. Nie, nie, nie wiem, ale chciałabym móc naocznie i nausznie doświadczyć podobnego koncertu i mam nadzieję, że jeszcze w Warszawie kiedyś zostanie zorganizowany. W Warszawie albo w, w okolicach gdzieś tutaj, żeby można było dojechać. Konkluzja. W moim programie będzie ostre granie, ale ostre bez tak zwanej przesady. Będzie muzyka zespołów albo wokalistów alternatywnych. Na pewno rokowe granie jak wiecie, odmiana roka jest od cholery, więc można w czym wybierać. Będą utwory symfoniczne radym z, z filmów, będzie nawet skandynawski folk, gdyż ostatnio odkryłam kilka kapel uskuteczniających tego rodzaju śpiewogrę i się zakochałam. Mam też słabość do kilku polskich zespołów rockowych, mam słabość do grupy Hej oraz do Kasi Nosowskiej. Czyli generalnie w programie będzie moim zdaniem prawdziwa muzyka, prawdziwa wartościowa muzyka i takie jest moje postanowienie no i taki jest mój szczery zamiar no i o taką muzykę teraz poproszę żeby z głośników popłynęła wracam na antenę czyli wciąż się taplacie w krwawej kałuży to jest pierwsze nagranie tak zwane wstępne ewentualnie określane jako dziewicze bądź testowe no okej, okay, może być dziewicze bo to jest dobre słowo, i chciałabym niniejszym kilka kwestii wyjaśnić a propos samej audycji oraz mojej osoby i zaznaczam jednocześnie, że więcej do tych już wyjaśnionych kwestii nie wrócę. Taka będę. Raz powiem i z tak zwanej bańki. Zapisano, zapomniano albo nie zapomniano, tylko istnieje coś takiego jak przycisk przewijania, można sobie audycję odtworzyć ponownie, w odpowiednim momencie zastopować, wysłuchać ile razy będzie trzeba kwestii spornych, ale niezrozumiałych i już. Od uroki techniki. Ale wracając do meritum, to też jest dobre słowo. Poczynię niniejszym, coś jakby tematyczną rozbiegówkę dziewiczą audycji głównych. W celu tejże rozbiegówki dziewiczej postanowiłam wykorzystać medium internetem zwane oraz portal społecznościowy Facebook i poprosiłam tam ludzi o ewentualne zadawanie mi pytań w celu udzielania na te pytania odpowiedzi na tak zwanej antenie. Uff, jakieś zdanie. Hmm. Takie było moje założenie. Chyba nawet napisałam, że na każde pytanie chętnie odpowiem albo nie na każde. Rozważałam odpowiedzi na wszystkie pytania. Jednakowoż ograniczę się do udzielania odpowiedzi na te, które nie dotyczą mojej sfery prywatnej gdyż nie jestem aż taką ekshibicjonistką. Przynajmniej jeszcze. Przyznam się, że miałam cichą nadzieję nie otrzymać żadnego pytania i miałam cichą nadzieję, że będę mogła perorować oraz się mążyć we własnym sosie. No niestety, tym razem tak nie będzie. Jakie było moje zdziwienie, kiedy okazało się, że pytania jednak jakieś ktoś mi przysłał. Hm. Jestem osobą słowną. Skoro się powiedziało A, należy powiedzieć B oraz kolejne litery alfabetu. I dlatego teraz pozwolę sobie w mojej, przypomnę, dziwiczej audycji. <grym> Prawda, że smacznie zabrzmiało. <grym> w mojej dziwiczej audycji pozwolę sobie niniejszym wziąć i odpowiedzieć na te pytania od ludności, które zresztą sama sprowokowałam. Innymi słowy sama chciałam Tomasz Babo. Placek i go teraz papusiaj. Autorzy pytań pozostaną anonimowi, jeżeli sobie tego życzą, albo przytoczę ich imiona bądź pseudonimy, jeżeli sobie tego życzą. Czyli wszystko wedle życzenia, genia, mówicie i macie, a na łopacie wisiągacie. Dodam jedynie, że pytań wpłynęło 15, z czego do zaprezentowania na antenie nadaje się 9. Przytoczę je niniejszym. Zaś odpowiedzi padną po emisji kolejnego utworu muzycznego. Mianowicie pytaliście mnie o rzeczy takowe. Pytanie pierwsze, kim ty w ogóle jesteś i o co chodzi z tym horrorem? Pytanie drugie, dlaczego akurat ty będziesz gadała o grozie i tego typu podobnych rzeczach? Poza tym na świecie jest wiele innych, bardziej interesujących tematów do rozmowy niż jakiś tam głupi horror. Hmm. Pytanie trzecie. Czy każdy pisarz horrorów to pijak, czpun i psychopata? Pytanie czwarte. Co sądzisz o poglądzie, że polski horror jest do dupy? Mhm. Pytanie piąte. Czy wiesz, kto to jest luksuria, Astarot? Pytanie szóste. Co ostatnio oglądałaś w sensie jaki horror? Pytanie siódme. Co ostatnio przeczytałaś w sensie jaki horror? Pytanie ósme. Co ostatnio Ostatnio coś napisałaś. Pytanie dziewiąte. Czy jesteś satanistką? No niezły zestaw. No nic. Odpowiedzi dojrzewają w ustach moich, a teraz niech zagra muzyka. Dziękuję za przerywnik melodyczny wielce udany. Przypomnę, że słuchacie krwawej kałuży. Zaczynam odpowiadać na pytania od ludności. Odpowiem na nie raz i wystarczy. Pytanie pierwsze: Kim ty w ogóle jesteś i o co chodzi z tym horrorem? Pytanie padło od Pawła S. No, powiedzmy, że bardzo za nie dziękuję i odpowiadam: Jeżeli chcesz wiedzieć, kim ja w ogóle jestem, to albo musisz ze mną zamienić się życiorysem, albo zjeść beczkę soli, albo popracować w skrajnych warunkach kamieniołomów, ewentualnie doświadczyć tak zwanych sytuacji życiowych, w których wychodzi, kto jest kim. Czyli bla, bla, bla. Innymi słowy, ktoś mi kiedyś powiedział, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi, ale ja bym z tym polemizowała, ponieważ pytanie, kim ty w ogóle jesteś, należy do chyba jednych z głupszych pytań. No ale skoro trzeba mądrze odpowiedzieć, na no to pytanie to w sposób na przykład taki. A co się dziwisz, gówniarzu? Lekcję odrobiłeś? Drugi człon za przeproszeniem tego pytania dotyczy horroru i też jest zadany w taki sposób szeroki, niczym rzeka Amazonka jest szeroka, razem z dorzeczami, meandrami, dopływami, a to tylko oznacza, że odpowiedź wyczerpująca temat i o co chodzi z tym horrorem trwałaby trzy lata. Wychodzi na to, że Paweł S. jest niniejszym proszony o doprecyzowanie pytania. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że odpowiedź na doprecyzowane pytanie Ciebie, drogi Pawle S., usatysfakcjonuje. Czyli wracaj do odrabiania lekcji i pamiętaj, umyj zęby, zmów paciorek i spać. Pytanie drugie. Dlaczego akurat ty będziesz gadała o horrorze i tego typu podobnych rzeczach? Po co o tym gadać? Na świecie jest wiele innych, bardziej interesujących tematów do rozmowy niż jakiś tam głupi horror. Pytanie zadała Ania. Dziękuję Aniu za uwagę i już odpowiadam. Dlaczego akurat ja będę gadała o horrorze? Hmm, dlatego, że mam w tym horrorze zanurzony jeden palec. No dobrze, mam w tym horrorze zanurzony dwa, drugi palec, czyli dwa, literacko w tym. Więc sobie ulubiłam tę dziedzinę tematyczną. Nawet napisałam dwie książki, horrory. Nawet napisałam ileś tam opowiadań, grozy. Zgłosiłam się na ochotnika do prowadzenia audycji i redaktor naczelny uznał chyba, że mam coś do powiedzenia w temacie oraz podołam zadaniu jako kandydatka na krwawego radiowca. Dziękuję niniejszym redaktorowi naczelnemu za zaufanie. Ania również stwierdza, cytuję, po co o tym gadać? Na świecie jest wiele innych, bardziej interesujących tematów do rozmowy niż jakiś tam głupi horror. Faktycznie, jakby się zastanowić, jest cały świat bardziej interesujący do rozmowy niż jakiś tam głupi horror. Jednak od początku, z założenia, audycja miała być i będzie właśnie o horrorze. Banner na Facebooku informował nawet w sposób dosyć widoczny oraz chyba klarowny, czego ta audycja czy następne będą dotyczyły. I pytania o to, czy musi być to horror, ponieważ są inne tematy na świecie, przypomina coś jakby pretensje kierowane do wegetariańskiej restauracji, że nie serwuje schaboszczaka ani golonki. No a może jeszcze, droga Aniu, napisz do naczelnego redaktora maila z pretensjami albo nie wiem, do kogo napisz maila z pretensjami, do na przykład księdza proboszcza, no nie wiem. Gdyby temat programu dotyczył na przykład sadownictwa, baner, przedstawiałby dorodne owoce na przykład, a nie zakrwawioną dłoń i nazwę programu sugerującą jego treść. No chyba to będzie tyle. Czy moja odpowiedź ciebie, Aniu? Satysfakcjonuje, bo mnie usatysfakcjonuje teraz jakaś zacna pieśń. Krwawa kałuża, czyli ja, dalej odpowiada na pytania. Pytanie trzecie padło od Marcina i to jest pytanie za tysiąc punktów. Gdyby były nagrody w moim programie, to uważam, że Marcin zdobyłby je wszystkie. Pytanie mianowicie brzmi, czy każdy pisarz horrorów to pijak, ćpun i psychopata? Cóż, na to pytanie mogę odpowiedzieć nasób. i każdą z odpowiedzi zostawić do osobistej interpretacji odbiorcy. Wersja odpowiedzi pierwsza. Oczywiście, każdy pisarz horrorów to pijak, ćpun i psychopata. Gdyż takich rzeczy pokręconych nie pisze się na trzeźwo, tylko policze wody, nie pisze się bez dragów, bo należy sobie dać porządnie w żyłę, oraz na pewno nie pisze się takich rzeczy na zdrowy rozum. Tak o, ode mnie teraz coś powiem, znaczy, ja cały czas mówię od, od siebie, tylko brakuje mi tutaj pytania, czy przypadkiem pisarz horrorów nie pisze swoich książek, maczając pióro w kadzi ze świeżą ludzką krwią? No przyznam, że debilizm, ale co poradzić. <śmiech> Druga wersja odpowiedzi brzmi następująco. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z genezy tego pytania, gdyż już legendarne są historie uzależnienia Stephena Kinga od alkoholu oraz narkotyków. Jak również miałam okazję słyszeć od Kazimierza Kyrcza, którego to Kazimierza Kyrcza teraz serdecznie pozdrawiam. Miałem okazję od niego słyszeć opowieść o jakimś zagranicznym pisarzu Grozy, który musiał widocznie organoleptycznie doświadczyć pisanej przez siebie historii i dlatego poćwiartował oraz chyba nawet częściowo spożył swoją narzeczoną. No, to znaczy, przyznam się, nie robiłem żadnych zestawień statystycznych, ale podejrzewam, że te przypadki są tak zwane marginalnej. Fakt, że akurat dotyczą pisarzy grozy, o niczym nie świadczy. W alkoholizm, narkotyki oraz zachowania psychopatyczne wpadają różni ludzie różnych profesji. Myślę, że fakt pisania horrorów nie jest wyznacznikiem tego rodzaju zagrożeń. Pytanie oryginalne brzmiało, czy każdy pisarz horrorów to pijak, ci po niej psychopata. Ja uważam, że można je odwrócić znaczeniowo i zapytać, czy każdy pijak, cipun i psychopata jest automatycznie pisarzem horrorów. I czy moja odpowiedź ciebie satysfakcjonuje, drogi Marcinie? Pytanie czwarte. Co sądzisz o poglądzie, że polski horror jest do dupy? Po... Przepraszam, ponownie pytanie zadał Paweł S. Drogi Paweł S. Ja słyszałam inne wersje tego poglądu nawet niedawno na jakimś blogu ktoś napisał, że polska scena grozy to śmiech na sali i to chyba jest parafraza. Nie pamiętam. Albo cytuję, tam znowu parafrazuje, polski horror jest chujowy. No dosłownie tak napisał. Ktoś jeszcze inny w, w, wymądrzał się w, w jakimś wywiadzie, że w polskim horrorze się nic ciekawego nie dzieje, a co ciekawsze, Mówił to człowiek mianujący się pisarzem oraz propagatorem horroru ekstremalnego. Jak to było z tym ptakiem, co własne gniazdo Kala? No moja odezwa, taka osobista dosyć, do panów wyżej wymienionych. Proszę, zastanówcie się troszeczkę, chłopaki, co wy najlepszego mówicie? I apel mój, jak już mówiłam, kieruję zarówno do autora wypowiedzi, że w polskim horrorze się nic ciekawego nie dzieje, jak również do autora bloga z określeniem, że polska groza jest, cytuję, chujowa. Ale pozwolę sobie teraz wrócić do pytania Pawła S. Pogląd, że polski horror jest do dupy, oczywiście jest bardzo ogólny. Do dupy są polskie filmy grozy, ale myślę, że ta sytuacja się poprawi, bo grono zapaleńców chce postawić tę dziedzinę filmową na cztery nogi, pod ogonem i tak dalej. I myślę, że im się uda, aczkolwiek cie... czeka ich ciężka praca oraz dosłownie odwalanie na tony jakichś śmieci łopatą. Ale o tym porozmawiamy w którymś z kolejnych programów. Jeżeli chodzi o literacką stronę horroru polskiego i wartość tych tekstów, to tak... M mówiąc szczerze, bo inaczej nie umiem, nie słuchałabym jęczy dupnych malkontentów, którzy zamiast właśnie pisać takie porywające i ciekawe horrory, tak mówiąc troszeczkę kolokwialnie chrzanią takie kocopały, że ręce i kopyta opadają. To tyle komentarza. Po drugie, nie można wszystkiego wrzuca wrzucać do jednego wora, czyli uogólniać, bo wiadomo, że uogólnienia krzywdzą jednostki. Są książki czy opowiadania lepsze, są książki czy opowiadania gorsze. Zdarzają się nawet powieści wybitne, bo się zdarzają. Czy chcecie tego, czy nie, moje drogie zrzędy. No i nie generalizowałabym określnikiem, że polska literacka groza jest do dupy, tylko określiłabym coś w stylu, polska literacka groza jest zróżnicowana zarówno poziomem warsztatowym, jak i tematyką. Ciągnąc temat dalej, równie dobrze można powiedzieć, że polska proza kobieca, cokolwiek to znaczy, jest do dupy, ponieważ na przykład ktoś przeczytał cztery powieści, tak zwane słabsze i od razu wydał osąd, krzywdzący zresztą, na temat całości literatury dostępnej na rynku. Innymi słowy, polski horror wcale nie jest do dupy, tylko tobie, drogi Pawle S., albo coś przeszkadza. No Albo trafiły ci się słabsze teksty, albo jesteś po prostu z zasady uprzedzonym, skisłym marudą, a skoro tak, to wtedy żaden z moich argumentów nie przemówi ci do rozsądku, nawet jeżeli y, posiadasz coś takiego jak rozsądek. <śmiech> Czy moja odpowiedź ciebie satysfakcjonuje? A teraz przerwa na pudrowanie nosa. I na muzykę. Nadal słuchacie inauguracyjnej audycji Krwawej Kałuży. Wracam do odpowiedzi na pytania zadane przez moich potencjalnych słuchaczy. Pytanie piąte zadał słuchacz anonimowy, a raczej nie życzący sobie ujawniania jego personaliów. Pytanie brzmi, cytuję, Czy wiesz, kto to jest? Luxuria Astaroth Okej, okay, drogi nieznajomy, odpowiadam, nie, nie wiem, kto to jest. I prawdę mówiąc, jakoś nie mam parcia, żeby się dowiedzieć. Mogłabym sobie tę osobę wygooglać, ale mi się nie chce, powiem szczerze. Pytanie szóste, również anonimowe, również personalnie zadającego pozostaną ukryte. Cytuję, jaki horror ostatnio oglądałaś? Znaczy, u, u, podobne są te pytania. I te anonimowe, i powoła jest. No trochę dziwne, ale co poradzić. E, odpowiadam. Mam zaległości w temacie. Ostatnio oglądałam film pod tytułem Sinister. Ja wiem, że to żadna nowość, ale oglądałam go dwa razy. A, a dwa razy dlatego, że za pierwszym razem podczas oglądania tego filmu wzięłam i zasnęłam. Bardzo przepraszam. Ale takie właśnie zrobił na mnie wrażenie ten straszny film że mnie uśpił po prostu. To tyle, dziękuję za pytanie i pozdrawiam. Pytanie siódme, również anonimowe, również personalia zadającego pozostaną ukryte. Cytuję, co ostatnio przeczytałaś, w sensie jaki horror? Oj, oj, oj. Ostatnio nie przeczytałam żadnego horroru, tylko dwie powieści Stephena Kinga, moim zdaniem nie będące stricte powieściami um, Grozy, czyli Joyland i Dr. Sen. No, i mam w nosie, tak naprawdę, czy się narażę fanatykom prozy Kinga, czy nie, ale naprawdę uważam, że te dwie książki nie są horrorami. No i co mi zrobicie? Wrażenia z lektury przedstawię w którejś z kolejnej audycji, ale uprzedzam, że będą to subiektywne opinie, a nie recenzje jako takie. Tymże dziękuję za uwagę. Pytanie ósme zadał Paweł S. Ponownie ponownie dziękuję Pawłowi S za pytania. I cytuję, co ostatnio napisałaś? Ostatnio napisałam powieść, a dokładniej jej pierwszy tom. Książka nosi tytuł Alvetor, podtytuł Białe Miejsce i niniejszym cała przyjemność po mojej stronie w oświadczeniu, że powieść wypuści na rynek wydawnictwo Oficynka. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku bardzo się z tego cieszę, że akurat wydawnictwo Oficynka, zdecydowało się wydać moją powieść i mówiąc ogólnie mam tremę jak debiutantka A debiutantko nie jestem hm. no ale nic ostatnio napisałam również kilka opowiadań horrorów ale są to teksty przeznaczone do projektów tajnych tak tajnych, że gdybym przedstawiła tobie szczegóły drogi Pawle S to musiałabym cię chyba zabić obecnie piszę drugi tom Slashera Alvetor pod tytuł Pandemia oraz kończę opowiadanie do kolejnego tajnego projektu, o którym również nie mogę jeszcze nic bez szkody dla zdrowia i życia słuchacza mówić. Czy moja odpowiedź Ciebie satysfakcjonuje, drogi Pawle S.? Pytanie dziewiąte zadane przez Tomka cytuję, czy jesteś satanistką? Hmm. Odpowiadam, zgodnie z prawdą. Nie, nie jestem satanistką, aczkolwiek szatan jako taki stanowi dla mnie wdzięczny temat do opowieści grozy. Popełniłam kilka opowiadań dotyczących właśnie szatana, aczkolwiek to mnie chyba jego wyznawczynią nie poczyniło, no a przynajmniej się takowo nie czuję. Koniec odpowiedzi. Czy moja odpowiedź Ciebie, drogi Tomku, satysfakcjonuje? No dobra, to by było na tyle. Mam cichą nadzieję, że nie posnęliście przy głośnikach. Kolejna audycja będzie już konkretniejsza. Jak już mówiłam, ukierunkowana na tory horroru literackiego. Wrócę do, do pytania, dlaczego horror polski dokładnie nie jest do dupy. Wrócę do sesji zdjęciowej, jak już powiedziałam szczegółowo. Plus dołączę kilka niespodzianek, ponieważ lubię niespodzianki. Żegnam się z Wami moim ulubionym i naprawdę wyrażającym troskę powiedzeniem. Niech Wam ziemia lekką będzie. Mówiła do Was krwawa kałuża. Do usłyszenia.